Powiem Ostrzeżenie Tsunade! Nie będziesz ninja! Nie, Akamaru! Udało ci się! Wspaniałe powietrzne znaczenie terenu! Teraz z obrotem! Jak celujesz? Czy tak się wyprowadza psa na spacer? Nie, chyba nie. W ten sposób nie zbiorę okazów. Jej, to musi być miłe. Mieć coś, w czym się jest dobrym i co się kocha. Pewnego dnia i ty odnajdziesz swoje mocne strony. Tak, być może. Więc o co chodzi? Chcesz mi o czymś powiedzieć? O... Cóż... Korzystając z moich podpowiedzi, wyznaczcie najkrótszą drogę z punktu wyjścia do celu. Start! Hm? Jasne. Dobrze, słuchajcie. Obawiam się, że po raz kolejny będę musiał przerwać zajęcia. Ale ten problem staje się pracą domową. A. Świetnie nie będzie dziś lekcji Tajciusza? Tak, ale ciągle puszczają nas wcześniej albo w ogóle nie mamy lekcji. To nic dobrego, no bo przecież kiedyś będziemy musieli się tego nauczyć. Jesteś takim grzecznym chłopcem, co nie, Konohamaru? O! O co chodzi? Coś się stało? Gdzie biegniesz? To rzeczy mojego dziadka. Dokąd je zabieracie? Szanowny wnuku, my... Zapytałem, dokąd je zabieracie. One należały do mojego dziadka. One tu trochę zawadzają, więc pomyśleliśmy, że umieścimy je w bezpiecznym miejscu. Jak to zawadzają? Nie powinniście ich nawet dotykać. Kto wam na to pozwolił? Musimy zrobić miejsce dla następnego Hokage. E, co? Tak, właśnie. Piąty Hokage został wybrany. To wielka ulga dla całej wioski. Nowy wybraniec musi się tu wprowadzić, więc szykujemy... Nie! O nie! Jest zbyt wcześnie na nowego Hokage! Mój dziadek był wszystkim dla tej wioski! Hmm. Kim jesteś i co tutaj robisz? Co ja tu robię? Co ty tu robisz? Ty wredny, mały brzdącu Jak śmiesz tak do mnie mówić, tylko spróbuj to powtórzyć Tak, widzę, że chcesz dostać nauczkę Jesteś wrednym, małym, brzdącem Ostrzegam cię? Nazwij mnie tak jeszcze pani raz od... Pani hmm. Powinna pani już pójść, rada starszych czeka na panią Dobrze, Sizune, już idę. Uważaj na siebie, chłopczyku. Mogłaby pani zachowywać się grzeczniej, bo to do mnie potem ludzie przychodzą na skargę. Dobrze, dobrze. Chłopczykiem też nie lubię być nazywany mógłbyś uważać na to, gdzie ledziesz. A ty mógłbyś uważać, gdzie stoisz! Czy to ty Naruto? Co? Kono Hamaru, to ty? Dawno się nie widzieliśmy! Tak! Widziałeś tu gdzieś taką nerwową staruszkę? To znaczy nie wygląda na starą, ale jest stara! Niestety ją widziałem! Która w ogóle doszła? jest? Uuuu. To długa historia! Hmmm! Nie mam czasu, by ci to wszystko opowiedzieć. Muszę ją szybko zabrać do lecznicy. Do lecznicy? Tak, podobno jest jakąś wspaniałą ninja lekarką. Wszyscy tylko myślą o tym, żeby zrobić z niej Hokage. Czy ona zapomniała, po co tu jest? Hokage? Tak, ona jest piątym Hokage, nie słyszysz? I co z tego? Mnie interesuje tylko to, co obiecała zrobić. Nie wierzę ci. Ha? KŁAMIESZ, NARUTO! TO NIEPRAWDA! CO SIĘ Z NIM DZIEJE? Siedem ptaków w promieniu pięćdziesięciu metrów od słupa numer dwa. Czego chcesz, ten ten? Nei! Hej, dotarły do ciebie wieści? Pani Tsunade wróciła! To naprawdę ona! Nie chcesz jej zobaczyć? Nie, nie szczególnie. Nie teraz. Było osiem ptaków. Posłuchaj uważnie Tsunade. Musimy poinformować Pana Feudalnego o tym, że do wioski oficjalnie przybył nowy Hokage. Trzeba również rozpocząć przygotowanie do ceremonii nominacji. A nie możemy pominąć ceremonii? One są nudne. Tsunade! Mm. Dobrze, dobrze. Najwidoczniej tak musi być. To jedna z przyjemności bycia Hokage. Kelma? Jestem. Aoba? Jestem. Wyślijcie posłańców. Każdy mieszkaniec wioski musi wiedzieć, że już za kilka dni oficjalnie powitamy Piątego Hokage. Dobrze. Dzień. Nienawidzę cię, dziadku. Dlaczego musiałeś umrzeć? Ugh. Nowy Hokage. Nie podoba mi się to. Całe ciało mam obolałe. Najchętniej spędziłabym resztę dnia nad jej herbaty. Tak, ale pani... Nie tak szybko, babciu! Zanim zaczniesz siorbać herbatkę, powinnaś zrobić coś jeszcze! A niby co? No wiesz, chyba żartujesz! Co z Sensejem Kakashi, Sasuke i tobrewym? A tak, zapomniałam o nich. No, no toż to Naruto! Hmm. Shikamaru? Co ty tu robisz? Nie wciskasz nosa w nie swoje sprawy? A co z tobą? Czy nie powinieneś jeszcze leżeć w łóżku? Bardzo śmieszne. Tato kazał mi ze sobą pójść, ale nie pytaj dlaczego. E? To oni się znają? Witam, pani Tsunade. Upłynęło wiele czasu. Jesteś tym dzieciakiem z rodziny Nara. Mam nadzieję, że wciąż dbasz o jelenie. Ich rogi dostarczyły mi surowca na wiele leków. Aha, tak. Jelenie mają się dobrze. Kim jest ta dziewczyna? I czemu mój ojciec rozmawia z nią jak z mistrzem? To nie wiesz, ona jest piątym Hokage. Ha? I to nie dziewczyna, tylko pani po pięćdziesiątce. Ha? Z pewnością wkrótce się zobaczymy. Tak, moja pani. Na razie, idziemy do lecznicy. Później pogadamy, Shikamaru, pokażę ci nową zabójczą technikę. To naprawdę jest piąty Hokage? Uważaj, Shikamaru. Ta kobieta to jeden z najpotężniejszych ninja, jakich spotkałem. Nie daj się zjeść powierzchowności. Tak? Musi być powód, dla którego jest jedyną kobietą pośród legendarnych Sanninów. Hmm, dobrze. Ale kobieta Hokage... Nie, żebym był szowinistą, ale czy to dobry pomysł? Hmm. Przecież sam wiesz, jakie one są. Nie można ich zrozumieć, nigdy nie wiadomo, o co im chodzi. Można im podpaść przez byle drogi. Zawsze grają z tobą w jakąś grę, próbując dostać to, czego chcą. Ogólnie rzecz biorąc, są męczące. Hmm. Słuchaj, Shikamaru. Hmm? Pamiętaj, że gdyby nie kobiety, to nas by tu nie było. Zapamiętaj moje słowa. Dzięki nim mężczyźni stają się lepsi. W przeciwieństwie do nas, nawet najsilniejsze z nich nie boją się okazywać uczuć. To zabawne, że tak mówi. On, przygnieciony pantoflem mamy. <śmiech> Pewnego dnia zrozumiesz moje słowa. O, musimy się pośpieszyć. Załatwmy sprawę i wracajmy. Twoja mama będzie zła, gdy się spóźnimy. Chodź, Kamaru. Jeśli kobieta uczyniła go lepszą osobą, to nie chcę wiedzieć, jaki był przedtem. Mogę wejść? Kim jesteś? Kimkolwiek ona jest, jest piękna. Sakura! Sakura! Normalnie nie uwierzysz! Ona sprawi, że wszystko będzie dobrze. <śmiech> nie martw się, Sasuke zaraz z tego wyjdzie. Naruto... Te kwiaty nie były zebrane jednego dnia. Ona musi odwiedzać go codziennie. To pewnie o tobie mówił Gai-sensei. Proszę, jeśli potrafisz go uratować... Cóż, zobaczymy, co uda mi się zrobić. Sasuke! Oh, Sasuke... Ten mały twardziel ma czuły punkt. Huh? No chodź, to nie wszystko. Ach, to hańba. To hańba zostać pokonanym przez takich dwóch śmieci. Myślałam, że jesteś najlepszy. Przepraszam, że cię rozczarowałem. Dobrze! To był Kakashi-sensei! Jeszcze jeden i po wszystkim! Rokli jest obok! Obok! Li! Huh? Spójrz, kto ci odwiedził! Pani Tsunade! <śmiech> <śmiech> <śmiech> Czy to jeden z twoich uczniów? Tak! I jest dla mnie jak syn! Rozumiem. Naruto? A? Naprawdę masz tyle wolnego czasu, żeby się tu plątać? A! No tak! Prawie zapomniałem o spotkaniu z Iruka-sensei! Lepiej już leć. Dobrze. Zostawiam cię samą! W porządku. Witaj, Naruto! Nareszcie, Iruka-sensei! Gdzie byłeś? Spóźniłem się, przepraszam. Przygotowujemy się na przyjęcie piątego Hokage. Dobra, niech ci będzie. Proszę bardzo. A -ha -ha! Warto było czekać! Naruto... Hmm? Przebyłeś długą drogę od czasu, gdy byłeś dzieckiem próbującym zasłużyć na jedną z nich. No tak! Ech, cieszę się, że to widzisz! Przyznaj, że cieszysz się, że dałeś mi tę opaskę. Całkiem dobrze na mnie wygląda, co? <śmiech> nie przechwalaj się tak. Przed tobą jeszcze długa droga. Uważaj, żeby woda sodowa ci nie uderzyła. Posłuchaj mnie uważnie. Wioska ukryta w liściach stanęła pod murem. Straciliśmy trzeciego Hokage oraz wielu najlepszych shinobi. Nasza siła zmniejszyła się o połowę. Mimo to, wciąż musimy wykonywać misje, które otrzymujemy. Ha? Czemu musicie? Nie bierzcie ich, skoro nie macie ludzi. Róż głową, Naruto. Jeśli przestaniemy przyjmować zlecenia, będzie to dla wszystkich sygnał, że nasza wioska jest słaba. Wszyscy muszą wziąć się do roboty. Nawet ranni, tacy jak Kakashi Sensei. To niedobrze. Rzeczywiście stoicie pod murem. Ciebie też to dotyczy, Cwaniaku! Ty też możesz dostać misje, w których będziesz toczyć walki, do których nie jesteś gotów. Jestem gotów, ale nie będę przecież walczył z pustym brzuchem. <śmiech> chyba aż tak bardzo się nie zmieniłeś. <śmiech> no? Wiem, że podołasz. <śmiech> Poproszę o dokładkę. Ty chyba żartujesz. Nikt nie będzie miał ci za złe, jeśli zrezygnujesz z bycia shinobi. Kinii! Ale... ale pani nie mówi poważnie! Przesadza pani, pani Tsunade! W wyniku obrażeń w jego kręgosłupie utkwiły odłamki kości. To cud, że wciąż może się ruszać jest fizycznie niezdolny do wykonywania obowiązków Shinobi. To jest jakiś test, prawda? Chyba nie chce pani powiedzieć, że... Nawet gdybym była w stanie go zoperować... Nie słuchaj, jej, Lee! To nie jest pani Tsunade, to oszustka! To jakiś demon, który przyjął jej postać! Kim jesteś i czego chcesz? Tylko ja mogłabym spróbować przeprowadzić tę operację, lecz nawet przy moich umiejętnościach ryzyko byłoby ogromne. Jakie ryzyko? Szansa na powodzenie wynosi w najlepszym razie 50%. A jeśli to się nie uda. On umrze. Sam gai Sej wrócę silniejszy niż kiedykolwiek! O, to okropne! Dlaczego każesz mi to jeść? To bardzo rzadkie chińskie kulki. Ziołowe. Podobno, gdy zjesz ich sto, powinieneś wyzdrowieć. W takim razie nie obchodzi mnie ich smak. Zjem je! Bez względu na wszystko. Nie sądzę, by chodziło o zjedzenie ich wszystkich naraz. Będzie lepiej, jeśli zrezygnujesz z bycia shinobi i znajdziesz inną drogę. Li... <śmiech> Lee. Gdybym wiedział, że do tego dojdzie, nie pozwoliłbym ci się z nim spotkać. Nie mów tak, ha? rozumiem twój ból. Ale uwierz, to mi nie sprawia przyjemności. On jednak musi poznać prawdę i to teraz. Musi podjąć decyzję. Odkładanie jej niczego nie ułatwia. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Wojciech Szymański Dialogi Aleksandra Drzazga Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Marzana Omen-Wiśniewska Udział w Ziemi Adam Puciński, Brygida Kurowska, Janusz Witów Łukasz Lewandowski, Robert Tondera Leszek Stój, Tomasz Błasiak, Anna Gajewska, Joanna Napak i inni. Przestań kono, hamaru! Wyjdziesz stamtąd wreszcie czy nie? Nie! Kupię ci ramen! Nie jestem głodny! No co ty, na pewno? Nawet na takie z wieprzowiną i jajkiem? Zamknij się i odejdź. Nie odzywaj się tak do mnie! Nie obchodzi mnie czyim wnukiem jesteś! Wyjdziesz czy mam cię wyciągnąć? W następnym odcinku Ogień, który wciąż płonie!